Rozdział 23 Różne rzeczy nie zawsze okazują się tym, na co wyglądają. Fakt ten jest ogólnie znany, ale przez to nie mniej istotny. Na przykład na planecie Ziemia ludzie uważali, że są inteligentniejsi od delfinów. Tak dużo bowiem dokonali. Stworzyli koło, Nowy Jork, wojny itd., Delfiny zaś nie robiły nic poza buszowaniem w wodzie i leżeniem brzuchami do góry. Delfiny uważały na odwrót, że to one są znacznie inteligentniejsze od ludzi i to z tych samych powodów. Może to wydawać się dziwne, ale delfiny już na długo przed zniszczeniem ziemi wiedziały, że zostanie rozbita i podejmowały wiele prób, by zwrócić uwagę ludzkości na grożące niebezpieczeństwo, Lecz większość ich przekazów była błędnie interpretowana jako rozweselające próby trafienia głową w piłkę lub gwizdanie z prośbą o słodycze. W końcu zrezygnowały i opuściły ziemię na własną rękę tuż przed pojawieniem się wogonów. Ostatni przekaz delfinów został błędnie zinterpretowany jako artystyczna próba wykonania podwójnego salta do tyłu przez obręcz z równoczesnym świergotaniem hymnu Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości informacja brzmiała Cześć i dzięki za ryby. Inteligentniejszy od delfinów był na Ziemi tylko jeden gatunek istot żywych. Jego przedstawiciele spędzali dużo czasu w laboratoriach, w których badano procesy uczenia się, gdzie biegali w obrotowych młynkach i przeprowadzali na ludziach przerażająco zgrabne i wyrafinowane eksperymenty. To, że ludzie zupełnie błędnie rozumieli naturę związku, było całkowicie zgodne z planami tych istot.